Uta dziewięć dziewięć. Przedstawia... BOMBA! Jest mam przyjeńcuchom. Eee, nie właśnie, chciałem powiedzieć, że w szpitalu jest podłożona bomba. I chłopcze, eee, czy sobie robisz jakieś żarty? Nie, wiesz, pani, to nie są żarty. Ja po prostu mówię, że w szpitalu jest podłożona bomba, która zaraz wybuchnie. Chłopcze, proszę sobie kierun żartów. Ja zaraz dzwonię na policję, oni ciele bierzą. Takich żartów nie możesz robić. Ale jak kurwa, mówię prawdę, głupiaździro. Wylepiej wyprowadźcie tych kurwa chorych kutasów, bo zaraz tam bomba pierdolnie. Chłopcze, ja ci mówię, że się już rozłączę i dzwoni na policję. Co to, co to, co to, co co to, co to, co to,